Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Biega!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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Najważniejsze wiadomości tygodnia. Pokolenie milenium migruje na przedmieścia. W najbliższych latach spodziewany jest wzrost liczby nabywców domów z pokolenia milenium. Zgodnie z pojawiającymi się spekulacjami pokolenie urodzone w latach 80. i 90. powinno raczej osiedlać się w centrach miast niż na przedmieściach. Jednak z nowego badania Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders wynika, że może być inaczej. The Wall Street Journal donosi, że dwie trzecie respondentów badania urodzonych po 1977 roku twierdzi, iż woleliby mieszkać właśnie na przedmieściach. Prawdą jest, że więcej osób z pokolenia milenium niż z poprzedniego pokolenia decyduje się zamieszkać w mieście. Jednak zdecydowana większość wybiera życie podmiejskie, przede wszystkim ze względu na możliwość posiadania większego domu. Wzrost liczby wniosków o pożyczki na zakup domów. Według agencji Reuters w połowie stycznia liczba wniosków hipotecznych gwałtownie wzrosła, osiągając w tym okresie najwyższy poziom w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Z danych Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association wynika, że liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe skoczyła o ponad 14% w tygodniu kończącym się 16 stycznia. CNBC informuje, że historycznie niskie stopy procentowe Obniżenie składek na ubezpieczenie hipoteczne oraz oczekiwane złagodzenie restrykcji kredytowych może również przyczynić się w 2015 roku do osiągnięcia nowych poziomów wzrostu liczby wniosków kredytowych. Spadek liczby konfiskat nieruchomości w 2014 roku. W zebranych na koniec roku danych dotyczących rynku nieruchomości w 2014 roku odnajdujemy coraz więcej dowodów na to, że rok 2015 będzie rokiem przełomowym dla ożywienia rynku realnościowego. Realty Track, spółka gromadząca informacje na temat rynku nieruchomości, ogłosiła 18% spadek liczby konfiskat w porównaniu do roku poprzedniego. Od roku 2010 liczba ta spadła o 61%, osiągając próg 1 miliona nieruchomości, co stanowi najniższy poziom od 2006 roku. Co ważniejsze, jest to mniej niż 1% wszystkich domów na sprzedaż. Prawdopodobnie osiągnęliśmy już najniższy poziom liczby postępowań konfiskacyjnych, powracając tym samym do historycznie normalnego poziomu. Stabilne zaufanie budowniczych. Indeks rynku nieruchomości, Housing Market Index, kluczowy wskaźnik liczby nowo budowanych domów, Opracowany przez Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów oraz Bank Wells Fargo pokazuje, że nastawienie większości budowniczych względem rynku nowo budowanych domów pozostaje pozytywne. 17. miesiąc z rzędu indeks ten, stanowiący swego rodzaju kronikę sentymentów firm budowlanych oraz analizę ruchów nabywców, pozostał powyżej poziomu odniesienia 50. Każdy wynik powyżej 50 jest uważany za pozytywny wiodący wskaźnik rynku nowo budowanych domów. Liderem w tym zakresie był region zachodni, który osiągnął najwyższy wynik w kraju. Kuchnie na świeżym powietrzu są gorącym trendem w obszarze projektowania domów. Gotowanie na świeżym powietrzu to w dzisiejszych czasach coś więcej niż tylko przerzucanie hamburgerów na grylu. Magazyn Realtor donosi, że wielofunkcyjne kuchnie na świeżym powietrzu są jednym z gorących trendów, na który zwracają uwagę Międzynarodowe Targi Budowlane 2015. Obecnie 4% ekskluzywnych domów posiada kuchnie na świeżym powietrzu wyposażone w systemy chłodnicze i hydrauliczne, blaty oraz oczywiście grill. Jednak ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę reklamową HY Connect pokazuje, że liczba ta zwiększy się czterokrotnie. A co jest obecnie najnowszym i najgorętszym sprzętem w takiej kuchni? Piec do pizzy. Wzrost liczby nowych budów domów na koniec roku. Wzrost liczby nowych budów domów w grudniu jest istotną oznaką poprawy, która sugeruje, że 2015 rok może być przełomowy dla sprzedaży nowych domów. Dow Jones Business News donosi, że liczba nowych budów w grudniu wzrosła prawie o 4,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, osiągając poziom ponad 1 miliona nowych domów rocznie. Inny wiodący wskaźnik sprzedaży nowych domów, czyli ilość wydanych pozwoleń na budowę, również wzrósł o 4,5%. To największy skok, jakiego doświadczyliśmy w ciągu ponad dwóch lat. Gospodarcze pobudzenie rynku realnościowego w 2015 roku. Gigant hipoteczny Fannie Mae zweryfikował swoje prognozy gospodarcze na 2015 rok. Niższe ceny paliwa, silniejszy rynek pracy i poprawa zaufania zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorstw przyczynią się do wzrostu sprzedaży domów w tym roku. Główny ekonomista FNMA mówił niedawno w wywiadzie zamieszczonym na kanale serwisu internetowego YouTube o tym, jaką rolę odgrywa polityka stóp procentowych Banku Rezerwy Federalnej w odniesieniu do kredytów hipotecznych i rynku realnościowego. Jak twierdzą ekonomiści FNMA, wzrost ten będzie w głównej mierze zasługą sprzedaży istniejących domów, jednak przewidują oni, Wzrost udziału sprzedaży nowych domów, co ich zdaniem powinno stymulować budowę jeszcze większej liczby nowych domów. Polityka hipoteczna kształtuje krzywą popytu. Giganci hipoteczni Fannie Mae i Freddie Mac akceptują pożyczki z wkładami własnymi w przedziale od 3 do 5%. To duża zmiana w ich wymaganiach kredytowych. Czy dzięki temu nabywcy kupujący dom po raz pierwszy powrócą na rynek nieruchomości? Nowe dane Banku Rezerwy Federalnej sugerują, że tak. Zarząd Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku zmierzył niedawno tzw. gotowość do płacenia Willingness to Pay, czyli popyt nabywców. Zmiana w wymaganiach dotyczących wkładu własnego niesie ze sobą znacznie większy wpływ niż oprocentowanie kredytów hipotecznych. Wzrost cen domów w porównaniu ze średnią z 10 lat. Przyglądając się rynkowi realnościowemu mamy tendencję do mierzenia wyników w ujęciu miesiąc do miesiąca lub rok do roku. Ale gdzie jesteśmy porównując dłuższą perspektywę czasową? Najnowsza analiza przeprowadzona przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami skoncentrowała się na sprzedaży istniejących domów w listopadzie i porównała je do średniej z 10 lat, dzięki czemu uzyskaliśmy historyczną perspektywę rynku mieszkaniowego. Dobra wiadomość dla właścicieli domów jest wartości nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 3% w porównaniu do średniej z 10 lat. Oznacza to, że nawet po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości i spadku cen domów w 2008 roku wielu właścicieli domów odzyskało od tego czasu Cały utracony kapitał, jeśli nie więcej. Wells Fargo i JP Morgan na celowniku Federalnego Biura Ochrony Konsumentów. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów we współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego Stanu Maryland wzięło na cel kredytodawców hipotecznych Wells Fargo i JP Morgan Chase za rzekomy udział ich pracowników w aferze korupcyjnej. Biuro to twierdzi, że pracownicy zatrudnieni przez tych dwóch dostawców kredytów hipotecznych kierowali osoby ubiegające się o kredyty hipoteczne do spółki rozliczeniowej, czyli Title Company, Genuine Title w zamian za łapówki. W rezultacie konsumenci nie mieli możliwości poszukiwania najbardziej konkurencyjnego oprocentowania i lepszej usługi. Biuro Federalne żądało kar cywilnych i odszkodowań dla wnioskodawców kredytowych w wysokości 37 milionów. Jak donosi Wall Street Journal, obaj kredytodawcy zawarli ugody przyznając, że pracownicy, o których mowa, naruszyli swoje procedury i zostali zwolnieni.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 647 lub w internecie posiadłość.com.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 A teraz kilka słów na temat tego, o czym doświadczeni agenci dobrze wiedzą, a właściciele domów wystawianych na sprzedaż dowiadują się po nie czasie. Nazywamy to klątwą pierwszej oferty. Czasem, gdy wszystko dzieje się po naszej myśli, mamy wtedy problem z zaakceptowaniem tego faktu. Prawdopodobne zjawisko jest jak najbardziej widoczne w sytuacji, gdy sprzedawca od razu otrzymuje dobrą ofertę. Historia rynku nieruchomości pełna jest opowieści o sprzedawcach, którzy nie chcieli przyjąć dobrych, choć nie idealnych pierwszych ofert i którzy następnie czekali bardzo długi czas, zanim ostatecznie przyjęli inną ofertę po znacznie niższej cenie. Większość agentów, którzy działają na tym rynku już jakiś czas, jest zaniepokojona, gdy już na samym początku Pojawi się dobra i solidna oferta, ponieważ wiedzą oni, że wątpliwości sprzedającego są tutaj niemal nieuniknione. Czyżby cena była zbyt niska, pytają. Jeśli ktoś oferuje tak dużo i tak szybko, może powinniśmy poczekać i zobaczyć, czy uda nam się dostać więcej. Takie myśli są jak najbardziej zrozumiałe kiedy czytamy o Dolinie Krzemowej, gdzie nieruchomości sprzedają się standardowo na poziomie 15% powyżej ceny wywoławczej i kiedy do niedawna otrzymywanie wielu ofert nie było niczym nadzwyczajnym. Niemniej jednak takie obawy są na ogół bezpodstawne, zwłaszcza jeśli sytuacja na rynku jest daleka od normalności. Negatywny wpływ przekleństwa pierwszej oferty można zniwelować, jeśli będziemy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, otrzymanie oferty tuż po wystawieniu domu na sprzedaż, nawet w ciągu pierwszych kilku dni, nie oznacza, że cena jest zbyt niska. Łatwo jest bowiem zapomnieć, jak bardzo skuteczny stał się rynek realnościowy. Nowoczesne systemy międzybiurowej wymiany informacji, tzw. MLS, zapewniają agentom, a tym samym ich kupującym klientom, Praktycznie natychmiastowy dostęp do informacji o istniejących ofertach oraz o nowościach pojawiających się na rynku. Dawniej agent dowiadywał się o nowych ofertach dopiero w chwili opublikowania nowej księgi listingów, czyli zestawienia ofert MLS. Usunięcie oferty z tej listy mogło trwać nawet ponad 10 dni. Obecnie agent elektronicznie wprowadza do systemu profil potrzeb klienta i jego przedział cenowy. Następnie, za każdym razem po zalogowaniu się do bazy danych, jest on powiadamiany o pojawieniu się nowej oferty spełniającej wymagania tego profilu. Przy obecnym rynku o niskim poziomie zapasów, agenci nabywców logują się do systemu co najmniej 6 razy dziennie, aby sprawdzić, czy została dodana nowa oferta. Co więcej, w większości systemów agent kupującego może umieścić takiego nabywcę na liście powiadomień elektronicznych. Polega to na tym, że potencjalni nabywcy szybko dowiadują się o pojawieniu się nowej oferty na rynku. Zatem początkowa ożywiona aktywność po wystawieniu oferty nie musi oznaczać zbyt niskiej ceny, a raczej odzwierciedla sprawność systemu. Po drugie, wczesna pierwsza oferta nie oznacza, że sprzedawca powinien dążyć do uzyskania pełnej ceny. Wszyscy wiemy, że zasadniczo ustalenie i negocjowanie ceny nieruchomości wymaga pewnego rodzaju tańca obu zainteresowanych stron. Sprzedawcy za zgodą swoich agentów zazwyczaj wystawiają swoją nieruchomość na sprzedaż za kwotę, która jest zarówno wyższa niż ich zdaniem warta jest nieruchomość, jak i wyższa niż kwota, która by ich zadowalała. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że kupujący prawie zawsze chcą, i spodziewają się zapłacić mniej niż cena wywoławcza. Jednak gdy oferta, która zaproponowana w innym momencie byłaby akceptowalna, pojawia się tuż po wystawieniu nieruchomości na sprzedaż, sprzedający często odczuwają pokusę poczekania na nabywcę, który zaoferuje pełną cenę lub chociażby kwotę znacznie do niej zbliżoną, niż można było się tego spodziewać. Należy tutaj zachować dużą ostrożność. Jak już wspomniano, ekspozycja nieruchomości wobec kupujących następuje w dzisiejszych czasach dość szybko, a sprzedający nie powinni zakładać, że z czasem pojawi się więcej ofert, a już tym bardziej wyższych. Po drugie, pewna elastyczność może często przynieść korzyści transakcyjne. Transakcje związane z obrotem nieruchomościami stanowią proces. W obecnych czasach z powodu inspekcji budowlanych i ujawnień, tzw. disclosures, w czasie realizacji transakcji nabywania nieruchomości prawie zawsze mają miejsce renegocjacje. W miarę pojawiania się innych problemów może się okazać, że poradzenie sobie z kupującym, który czuje się przyparty do muru w negocjacjach zakupowych jest o wiele trudniejsze. Jaki wynika z tego morał?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 Douglas. you.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 Zapraszamy. Zapraszamy. Przekazujemy Państwu odpowiedzi prawnika na często powtarzające się pytania zawarte w listach nadsyłanych do naszej redakcji. Uwaga! Intencją segmentu prawnego magazynu Posiadłość nie jest udzielanie porad prawnych. Informacje przekazywane na antenie radiowej mają jedynie charakter informacyjny. Na czym polega dożywotnie użytkowanie nieruchomości? Pytanie. Moja żona i ja jesteśmy właścicielami domu od wielu już lat. Jestem od niej o kilka lat starszy i myślę, że będzie żyła dłużej niż ja. Chcę mieć pewność, że będzie mogła pozostać w domu do końca swojego życia. Słyszałem o prawnym pojęciu, które nazywa się dożywotnie użytkowanie nieruchomości. Proszę o wyjaśnienie, na czym ono polega. Odpowiedź. Dożywotnie użytkowanie nieruchomości obejmuje złożony i szeroki obszar prawa. Jednak ogólny zarys tego zagadnienia można przedstawić w sposób następujący. Po pierwsze, jeśli pan i pana żona jesteście właścicielami posiadającymi nieruchomość na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej, to po pana śmierci żona z mocy prawa automatycznie staje się właścicielem całości majątku. Żadne postępowanie spadkowe nie będzie wtedy wymagane. Jednakże, jeśli są państwo właścicielami nieruchomości na zasadzie współposiadania, to po pana śmierci... Przeprowadzone zostanie postępowanie spadkowe dotyczące Pana udziału w nieruchomości i zakładając, że sporządził Pan ostatnią wolę i testament, Pana udział zostanie podzielony zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych dokumentach. Jeśli jednak nie sporządził Pan ostatniej woli, a warto to zrobić, Pana część udziału przypadnie w spadku spadkobiercom zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego stanu, w którym znajduje się Pana nieruchomość. Załóżmy, że pan i pana żona jesteście właścicielami nieruchomości na zasadzie współposiadania. Oczywiście mogą Państwo zmienić sposób podziału tytułu własności na małżeńską wspólnotę majątkową. Jednak chociażby ze względów podatkowych mogą Państwo nie chcieć tego robić. W związku z tym, po pana śmierci żona będzie nadal właścicielem swojego udziału w nieruchomości, zwykle jest to podział, 50 na 50. Jeśli chce pan, aby pana połowa nieruchomości przeszła na żonę w dożywotnie użytkowanie, wystarczy dokonać stosownego zapisu w ostatniej woli, na mocy którego otrzyma ona po pana śmierci na całe jej życie pana udział w nieruchomości, a po jej śmierci odziedziczy go wybrana przez pana dowolna osoba. Taką osobę nazywa się beneficjentem pozostałości majątku. Nie wystarczy jednak napisać, Moja żona otrzymuje nieruchomość w dożywotnie użytkowanie. Należy rozważyć wiele kwestii i wszystkie one powinny być jasno sprecyzowane w ostatniej woli. Oto kilka podstawowych wytycznych dotyczących dożywotniego użytkowania nieruchomości. Podatki od nieruchomości. Z zasady to dzierżawca dożywotni jest odpowiedzialny za płacenie wszystkich podatków od nieruchomości w trakcie jego lub jej życia. Zwykłe naprawy, utrzymywanie i konserwacja. To obowiązki dzierżawcy dożywotniego. Osoba ta mieszka w domu i to jej lub jego obowiązkiem jest utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie. Modernizacje. To pytanie pojawia się dość często. Ja, dzierżawca dożywotni, chcę dokonać ulepszeń domu. Kto za to płaci? W odpowiedzi czytamy. Dzierżawca dożywotni ma prawo do dokonywania modernizacji nieruchomości. Jeśli są one wykonane bez zgody beneficjenta pozostałości majątku, wówczas ich koszty pokrywa dzierżawca dożywotni. Jednakże obowiązkiem dzierżawcy dożywotniego jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych napraw w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie. Ubezpieczenie właściciela domu. O ile ta kwestia nie jest sprecyzowana w ostatniej woli, dzierżawca dożywotni jest odpowiedzialny jedynie za ubezpieczenie swojego udziału, a beneficjent pozostałego majątku ma obowiązek ubezpieczyć pozostały udział. Brzmi to skomplikowanie i dezorientująco, ale firmy ubezpieczeniowe służą Państwu pomocą w tym zakresie. Czy dzierżawca dożywotni może się wyprowadzić i wynająć nieruchomość komuś innemu? Prawo przewiduje, że dzierżawca dożywotni jest uprawniony zarówno do posiadania, jak i użytkowania nieruchomości. Użytkowanie to, Obejmuje prawo do wynajęcia nieruchomości innej osobie i zatrzymanie pieniędzy z tytułu czynszu. Jednak każdy taki czynsz stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. Czy dzierżawca dożywotni może sprzedać swój udział? Odpowiedź brzmi tak, ale potencjalny nabywca dostanie tylko to, co posiada sprzedający, a mianowicie udział, który wygaśnie z chwilą śmierci sprzedającego. A jakie prawa ma beneficjent pozostałego majątku? Sądy wydają się traktować dożywotnie użytkowanie nieruchomości tak samo, jak ma to miejsce w przypadku najemców. Podstawowe zasady dają dzierżawcy dożywotniemu prawo do spokojnego posiadania bez ingerencji ze strony beneficjenta pozostałego majątku. Jednak jeśli okaże się, że dzierżawca dożywotni nie dba prawidłowo o stan nieruchomości, wówczas beneficjent ma prawo do jej kontroli i dokonania niezbędnych napraw. Może to jednak wymagać postępowania sądowego. Z przyznaniem dożywotniego użytkowania nieruchomości mogą wiązać się konsekwencje podatkowe, zatem należy omówić te kwestie ze swoim doradcą podatkowym. Czy dożywotnie użytkowanie nieruchomości może odbywać się na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej? Okręgowy sąd apelacyjny orzekł, że tak. Mąż i żona byli właścicielami nieruchomości i w 1982 roku przekazali ją sobie nawzajem na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej na okres ich naturalnego życia, a po ich śmierci nieruchomość miała zostać odziedziczona przez ich spadkobiercę. Po śmierci męża w 1992 roku żona sporządziła akt przekazujący 8 dziewiątych części nieruchomości samej sobie i 1 dziewiątą swojej córce. Po śmierci żony jej osobisty przedstawiciel i córka sprzedali nieruchomość na rzecz osób trzecich. Spadkobierca wniósł pozew o ich eksmisję. Sąd niższej instancji orzekł na korzyść obecnych właścicieli nieruchomości, uznając, że skoro żona nie mogła już posiadać dożywotniego użytkowania nieruchomości na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej, to akt z 1982 roku był nieważny. Zdaniem tego sądu po śmierci męża żona automatycznie stała się właścicielką całego domu a akt z 1992 roku był ważny. Sąd apelacyjny uchylił to postanowienie jasno stwierdzając, że dożywotnie użytkowanie nieruchomości może odbywać się na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Zatem po śmierci małżonków spadkobierca stał się prawidłowym właścicielem nieruchomości na mocy aktu z 1982 roku. Sąd przekazał sprawę z powrotem do sądu niższej instancji w celu rozwiązania pozostałych kwestii prawnych. Dożywotne użytkowanie nieruchomości stanowi ważne narzędzie dla starszych właścicieli domów. Wymaga ono jednak starannego planowania i wykonania. Czy lepiej zająć się tą kwestią w formie aktu jeszcze za życia? Czy może warto ustanowić dożywotnie użytkowanie nieruchomości w ostatniej woli? Wszelkie te zagadnienia powinno się umówić ze swoim prawnikiem i doradcami podatkowymi. Uwaga! Intencją segmentu prawnego magazynu posiadłość nie jest udzielanie porad prawnych.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 Podana informacja i przykłady wysokości rat miesięcznych nie jest ofertą udzielenia kredytu hipotecznego. I to już wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Dudziński i Wiktor Klepczarz. Życzymy wszystkim stosunkowo utanego weekendu. Do usłyszenia. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać.